Recognize. Recognize. Mija dzień za dniem, mijają długie lata Los nie patrzy wstecz, ścieżki nam przeplata Po co wracać tam, do tych odległych chwil? Wstaje nowy dzień, weź oddech i żyj Mijamy się nawzajem, bez słowa nawet tłu. Sens życia taki jest, trwać teraz, teraz tu. Życie tu Życie jest jak muza, przelotna, krótka dość. Weź. weź się, garść, kiedy masz szansę być Jest najważniejsza Co wybierzesz, co rzucić masz Poczekaj chwilę, spójrz na te zdjęcia Wybieraj mądrze, kończy ci się czas Słuchałam Widziałam każdy ruch, każdy gest Głęboko w sercu mam Każdą myśl, każdy śmiech Słyszę w wciąż Gdy przyjdzie ta chwila Gdy wybrać przyjdzie mi Wcale nieździw się Gdy przez zamknięte drzwi Nikt nie usłyszy Cię Moja decyzja Jest najważniejsza Co wybierzesz? Odrzućić masz. poczekaj chwilę. Spójrz na te zdjęcia. Wybieraj mądrze. kończy ci się czas. Pomij dobrze, bo mało czasu masz. Za się lepiej, o co dziś grasz. Pomij dobrze, bo mało czasu masz. Zastanuj się lepiej, o co dziś grasz. Przychodzi najważniejszy moment. Pokaż na co cię spać. Przychodzi najważniejszy moment. Pokaż na co cię spać. Recognize.